Podchodzisz do gościa i mówisz mu tak, no siema kurewko do no, pałki, o jak mi lewę, najbałem się do zera jak mego Jaszka, pyla ale Fanga na kurę lutuje się kurwa do zera, ty kurwa mysła, kupczy mi bitkę albo się rozjebie. Ale Drive, Drive, się kurwa jeszcze jedno słowo, ci te chudewity, bo wykręcam. Kup ręce, kurwa bez ty wiesz, że szyku do koła gadasz, legion Dalidopie to Ty kurwa no, unej mnie mógłbym się wykupić. Najfogarniesz jednak dla szeficka.